Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 20 Część 9 Nad Bugiem, jak w ogóle na Podlasiu, tak w borach, jak na Polankach i we wsiach szlachty zagrodowej, w powietrzu i w śpiewie oryli wieje jakiś czarny, smętny ton który obudza w duszy wspomnienie dzielnego i wielkiego ludu, co wolał zginąć aż do ostatniego, niżeli ulec obcym. Jadźwinkowie dali żabki przykład męstwa i przywiązania do ojczystej wolności. Koniec ich jest końcem bohaterów. Dzisiaj, kiedy wieki już ich mogiły zniszczyły, walka ich za swą wiarę i ojczyznę wzbudza uwielbienie. Przy owym właściwym podlasiowi smętku, jaki się wyrodził z samotności borów, z mogił i bitew wielkich, druga strona jego pokazuje nam poważną wesołość, jako następstwo pełności życia, tęgości powietrza i obyczaju, a z którego idzie męstwo i odwaga. Nasuwa się tu nam na pamięć ów bujny i rojny lud zwany szlachtą Zagonową, której dużo znajduje się na Podlasiu. Przywiązani do swych siedlisk, jak mrówki w ich borach do mrowisk, twardzi jak drzewo w boju wytrwali i mężni jak jadźwingowie. Obyczaj wiejski, rubaszny, gwarliwy i gromadny. Dzisiaj... Pozbawieni publicznego życia nędznieją w domach i tracą powoli ową wcale nieśmieszną dumę szlachecką, która właściwie wynika z uczucia godności człowieczej. Wiele serca, wiele fantazji męstwa mądrego domowego obyczaju było w tych rolnikach ale przy tym było wiele samowoli, zaślepienia, mało przenikliwości i poznania tak stosunków i obowiązków człowieka do państwa, jak i interesów ogólnych. W naszej Rzeczypospolitej byli oni tą klasą, którą dzisiaj nazywają w wolnych państwach ludem. Klasa ta coraz się zwiększała, większą liczbę ogarniała, aż wreszcie, jak to się już z Konstytucji 3 maja okazuje, byłaby zagarnęła całe chłopstwo. Jak w ogóle lud, tak i nasza szlachta zagonowa była najczęściej narzędziem w ręku przewrotnych i możnych. Byli oni wyżsi od chłopów powagą i godnością, w jaką obłuczy człowieka życie publiczne. Wykształceniem niewiele się od nich różnili. Gdyby się postarano o światło pomiędzy nimi, Polska miałaby w nich zastęp najsilniejszych i najmędrszych obrońców, prawych urzędników, sprawiedliwych i przewidujących prawodawców. Szerząca się oświata zaczęła już powoli wnikać w ich zaścianki i była nadzieja, że wkrótce kraj ujrzy w nich korzystnych obywateli. Lecz nadeszła niewola, środki edukacji odjęte im zostały, życie publiczne usunięto od nich, a bez niego więdnieją, ciemnieją i schodzą coraz bardziej do stanu ciemnego gminu. Rząd moskiewski odjął im prawa szlachectwa, chce ich wyniszczyć i przetrzebić nieustannymi i ogromnymi poborami rekruckimi. Rok rocznie biorą z nich rekrutów daleko więcej stosunkowo jak z innych klas mieszkańców. Wojsku pod jarzmem Zagonowiec podlega, jak wszyscy żołnierze, cielesnej karze. Często się opiera biciu i poniewieraniu się, a wskutek tego nic mu nie zostaje jak ucieczka, wałęsanie się, w którym zupełnie i do reszty marnieje lub wreszcie wybierając między dwoma ostatecznościami musi zruść się z obowiązkiem żołnierza moskiewskiego, musi zapomnieć narodowości, wyrzec się pochodzenia i musi stać się człowiekiem, machiną, bez myśli i serca, która, że żyje, przekonywa żołdacką hulatyką, poruszeniami i jękiem, podrózgami. Wojskowość gniecie i niszczy zagonowców. Był to kiedyś lud wojowniczy, raźny, do korda i do harcu, a i dzisiaj jeszcze, kiedy idzie za rzecz ojczyzny, nie ostatnimi są w szeregach narodowych. Lecz służyć obcemu. Trudno, gwałt nie rodzi męstwa i zagonowiec marnieje w tej służbie i ginie bez chwały i pociechy. Życie ścieśnione w nędzy, bez pomocy do wyrobienia się na ludzi specjalnych, jakże jest trudne dla tego ludu, co przywykł do życia pełnego i obszernego. Do czego się weźmie, gdzie się uda, albo nie ma prawa, jest odtrąconym, albo musi ciężko wysługiwać narażony na tysiączne obrazy i pomiatania. A godność człowieka odzywa się w nim silnie w takich razach i szarpią mu ręce i serce ohydne obowiązki. I dzisiaj są oni wyżsi od chłopów śladami tej godności, które im dało przeszłe szlachectwo. Wspomnieniem tejże przeszłości i tęsknotą za nią. Smutno więc dzisiaj na Podlasiu szlachcic nie wychyla się ze swego zaścianku, przyrósł do swego pola, drzew i ścian. Nie patrzy, co się tam dzieje na Bożym świecie, bo go nic tam pociesznego nie oczekiwa. Szczęśliwy, jeżeli go nie dosięgnie egzekucja. Proces, pobór rekrutki, jeżeli mu pozwolą przetrwać całe życie na swoim zagonie. Część dziesiąta. Słyszałem tu ciekawą, choć pospolitą historię zagonowca podlaskiego, nazwiskiem Bąk, którego wzięto do wojska moskiewskiego. Był to człowiek jeszcze młody, około dwudziestu dziewięciu lat mając. Zostawił gospodarstwo młodą żonę, którą kochał i dzieci, małe pieszczotki. W szarym rekruckim płaszczu z ostrzyżoną głową szedł do Moskwy w smutku i tęsknocie zamyślony i milczący, bo ciągle sobie przedstawiał swobodę we wsi, kościół wiejski, spokój w domu, kawałek sycącego własnego chleba, sąsiadów szczerych organ i śpiewy wszystko to na zawsze utracił i tęsknota więcej serce mu ściskała porównywał w myśli obecne chwile z niedawno minioną przeszłością głód z sytością smutek z weselem niewolę z swobodą samotność z gwarem rodzinnym rekrutski płaszcz z podlaską sukmaną i zaraz nabierał ochoty do powrotu i myślał o sposobie ucieczki w drodze wypatrywał stosownej chwili, a ciągle myślał i smutniał i oglądał się, psuł mu i mieszał wszystkie plany i widoki jego dozorca. Stary, nieodstępny żołnierz, gdzie się zwrócił ten zawsze przy nim i śpi i je razem z nim. Poił go wódką podlasiak, ale stary nie upijał się, chociaż trunkiem nie pogardzał. Przecież raz żołnierzysko jakoś upiło się i zasnął w karczmie Podlasiakowi, który także dużo pił, smutek nie pozwolił się upić. Gdy zobaczył śpiącego, wyszedł powoli z karczmy, spojrzał na świat wesoły i pociągnęła go swoboda. Z sercem, z modlitwą w duszy wszedł do pobliskiego lasu. I tu dopiero zaczął co sił uciekać, Chociaż go nikt nie gonił. W strachu i zapale ucieczki oczy mu się zaćmiły I wpadł kilka razy w cierniowe krzaki. Płaszcz zaczepił się i zatrzymał go w pędzie. Sądził, że go złapali. Krzyknął, zwrócił się twarzą. Nikogo za nim nie było. Zostawił więc płaszcz w krzakach, A sam poleciał dalej. Biegł jak opętany, serce mu truchlało, drżało i gnało coraz dalej. Szerokie spodnie rekruckie przeszkadzały mu w biegu, poplątały nogi i biedny upadł jak długi na ziemię. Głową uderzył o pień i zakrwawił czoło, zrzucił więc zdradzieckie spodnie i dalej poleciał w jednej tylko koszuli. Zmierzchło się. Bór podlaski, szeroki i długi, światła nigdzie nie widać, nigdzie drogi, która by go zaprowadziła do miłosiernych i gościnnych ludzi. Zmęczony i spocony usiadł pod drzewem dla wypoczynku, ale chłód jesienny przenikał go coraz bardziej. Niedługo więc wypoczywał, serce murwało się do swoich Strach go podnosił i leciał dalej, nocą w lesie, w jednej koszuli. Gwałtowna i natężona ucieczka zupełnie go osłabiła. Ustawał coraz bardziej, aż wreszcie bezsilny musiał usiąść pod krzakiem, ażeby nabrać mocy do dalszej ucieczki. Ledwo usiadł, sen mu oczy zmrużył i zasnął mocno. Zaczęło świtać. Psy zaborem oznajmiły wieś, ale zagonowiec przez sen je tylko usłyszał i nie obudził się. Słońce już wstało i ukazało drogę tuż obok sennego przez bur wiodącą. Na drodze tętęt koni, wóz, ludzie, niebezpieczeństwo. W tej chwili sen zwodniczy przedstawił mu dom, żonę, dzieci, jego ściany, jego krowy i jego samego zajętego gospodarstwem. Wóz się zbliżał ku krzakowi, nadjechał wreszcie, jadący przypadkowo spojrzał na lewo i zdziwiony widokiem śpiącego człowieka w jednej koszuli na chłodzie jesiennym zatrzymał konie i z furmanem poszedł ku krzakowi. Podróżny z początku miał go za martwego, ale po lekkim oddechu przekonał się, że żyje. Stempel skarbowy na koszuli i ostrzyżona głowa wprowadziły go na domysł, że człowiek ten musi być zbiegiem. Kazał więc Furmanowi związać śpiącego. Zagrodowiec poruszony obudził się na koniec. Wytrzeszczył zestraszone oczy ze snu i ze strachu nie umiał się bronić i pozwolił sobie ręce skrępować. — Ach, to ty, psia wiaro! — odezwał się podróżny. — Nie chciało ci się służyć. Uciekłeś. Otóż teraz nauczą cię, jak to trzeba służyć. Zagrodowiec nic nie odpowiedział, ale gorzko zapłakał, bo poznał w podróżnym... Wójta gminy, do której należał. Wójt kazał mu usiąść na wozie, konie skręciły i pobiegły na powrót do wsi. Poznał złapany swoją okolicę, swoją wieś. O jakże narzekał na ciemność poprzedniej nocy, która mu nie pozwoliła rozeznać miejscowości. Gdyby był chociaż żonę dzieci uściskał, pobawił w domu choć godzinkę, już by mu nie tak żal było. Ale być przed rodzinną wsią złapanym, gdy się już było prawie u celu, jest tak przykrem, że nikt spokojnie nie przeniesie takiego nieszczęścia. Wóz wjechał do wsi, sąsiedzi go poznali, stawali, patrzyli i dziwili się. Wóz jechał nie zatrzymując się. Gdy przejeżdżał obok chaty uwięzionego, właśnie wychodziła z niej z wiadrami żona nieszczęśliwego. Rzuciła okiem na przejeżdżających i z trwogą poznała swego męża. W jednej chwili serce opowiedziało jej cały wypadek i przedstawiło ogrom nieszczęścia, jakie ich oczekiwało. Porzuciła wiadra na ziemię i z krzykiem porwała się ku przejeżdżającym. Wóz przebieżał, a ona co tchu biegła za nimi i razem stanęła przed domem wójta gminy. Biedna kobiecina z bólem i krzykiem zawołała – Mój Boże, co się też z Tobą zrobiło? I padła ku niemu, schwyciła za skrępowane ręce, ale właśnie wówczas gminny pachołek uderzył ją kijem po głowie i otrącił a za sobą pociągnął zbiegłego. Kilka dni siedział zamknięty w kozie gminnej i nie widział się ani razu z żoną, choć ta ciągle kręciła się koło domu i płacz jej do niego dochodził. Przy wyprowadzeniu w drogę do miasta zobaczyła się z biednym mężem i płakała, płakała. Wy wiecie jakim sercem matki i żony wygnanych. Zagrodowiec przez owe kilka dni spędzone w kozie wrócił do zwykłego stanu swego ducha. Serce mu drżało na wspomnienia kary, która go oczekuje, ale ufny w sobie i w Bogu oczekiwał jej śmiało. Uspokajał jak mógł swoją żonę, kazał jej powrócić do domu, łagodząc lekceważeniem twardość losu. Przywieziony do miasta oddanym został pod sąd, i osądzonym na odwachu. Po roku siedzenia przeczytano mu wyrok skazujący go na karę czterystu rusk przed całym batalionem i odesłanie go do wojskowego poprawczego oddziału. Nadszedł dzień kary. Przed koszarami stali uszykowani w szeregi żołnierze, przed nimi na placu ławka i wiązka rusk leżała. Przyprowadzili zagrodowca zadrżał i zatrząsł się cały, jakby go szarpnięto za serce. Stał niemy, gdy mu drugi raz wyrok czytano, bo słowa i łzy zamieniły się w krew, co mu pędem biegła po żyłach i głowie. Nic wreszcie nie widział. Major dał znak, podbiegło ku niemu czterech żołnierzy i zawołali. — No, rozbieraj się! Zagrodowiec sztywny jak słup nie słyszał rozkazu. Powtórzono go drugi raz i trzeci. Szturchnięty i uderzony w twarz przyszedł do przytomności, ale rozkazu nie wypełnił. Rzucili się więc żołnierze na niego, powalili na ziemię, rozebrali i obnażonego przywiązali do ławki. Bito go okrutnie. Od szyi aż do pięt całe ciało poszarpali i okrwawili. Bity z początku jęczał, potem zemdlał i prawie nie czuł dalszych uderzeń. W takim stanie odprowadzili go do lazaretu. Stąd wysłanym został do permskiego poprawczego oddziału. Na drogę togo i razem z innymi aresztantami, z wygoloną głową jako dezertera, prowadzono. Sponiewierany na łańcuchu, łatwo dawał ucho innym aresztantom. Opowiadał im historię swej ucieczki. Śmiali się z jego nieostrożności. I dali naukę, jak to trzeba uciekać, jak chleba szukać i tym podobnie. Zagrodowiec dotąd nieskalany, uszlachetniony dumą, która mu czoło nad innych podnosiła, tracił stopniowo dumę, czystość serca i zamiarów. Hańbiące rózgi w całej sile drasnęły tę dumę. Zawrzał zemstą, lecz sam przed sobą mniej się cenił i szanował. Rózgi zdjęły z niego sukienkę wewnętrznej godności, która sama tylko zachowuje człowieka i broni od podłości. Przyszedł do Permu, tam umieścili go w poprawczym oddziale wojskowym, gdzie rekruci chodzą na robotę, uczą się marszów i są pod ścisłym nadzorem. Życie zagrodowca było tam ciężkie i trudne. Do roboty przywykł, robił więc dobrze, uczył się wybornie maszerować, lecz pomimo tego nie potrafił zadowolnić. Przełożonych. Nie podobała się im wyższość jego postępowania, która ich zmuszała niejako do uwzględniejszego obchodzenia się. Nie podobało się im nabożeństwo katolickie, którego nie zaniedbywał i język polski, którym mówił do swoich rodaków, a przede wszystkim nie podobała się im pewność w zdaniu. Śmiałe odpowiedzi i resztki dumy szlacheckiej, która chociaż w gałganach i podarta okrywała jeszcze jego serce i umysł. Moskiewski przełożony może bez słusznej przyczyny przyczepić się i ukarać swego podwładnego, lecz ten nie może i nie powinien nawet słowem okazać, iż pojął niesprawiedliwość naczelnika. Zdarzyło się, iż zagrodowiec nasz, złapany na polskiej rozmowie, dostał policzek od podoficera. Uderzenie zaś tak było silne, iż mu ząb wypadł. Oburzył się zagrodowiec i chociaż nie oddał policzka, krzyknął i wyzwał podoficera Grubianin! Grubianin! Podobne wyzwanie najsurowiej karzą w wojsku moskiewskiem. Naszego więc zagrodowca za śmiałą odpowiedź ukarano rózgami i odtąd już ustawicznie, czy to za omyłkę w mustrze, czy za inną drobnostkę, zawsze gobili. Rózgami burzył się w duszy, aż wreszcie tak przywykł do rózg, że go wcale nie hańbiły. Potem nie obawiał się ich i sam pokornie poddawał się pod karę. Tak stracił ostatni szmat dawnej dumy i godności, a z nią i cnotę. Wypuścili go wreszcie z poprawczego oddziału i umieścili w tamtejszym garnizonie. Tu przeszedłszy już poprzednio przez chrzest moskiewskiego żołnierza, to jest przez rózgi, znajdował się jak w swoim żywiole. Zrobił się jak wszyscy żołnierze moskiewscy, pokornym i hulackim, szturchany i bity po twarzy. Nie uważał już tego za obelgę. Wytrwał w poniewieraniu łatwej cnoty, wielkiej ochoty do wódki i złodziejstwa. Otóż co zrobili z poczciwego, i dumnego zagrodowca Wszystkie ozdoby człowieka Szczerość, otwartość Przestawanie na swoim Odwagę, zniosłe uczucia Zdolności do myślenia Wszystko to utracił Utracił nabożeństwo Pomieszał swój język Zanieczyścił go moskiewskimi wyrazami Jednym słowem Kilka lat służby zrobiły go Kompletnym żołdakiem Prawdę mu wójt powiedział — Nauczą cię, jak masz służyć. I nauczyli. W wirze i szumie koszarowym nie miał czasu wejść w siebie, zastanowić się, pomyśleć o domu i rodzinie. Nawarcie czasem w samotności odzywały się jeszcze głucho dawne uczucia. Serce rwało się jeszcze z tego cielska znikczemnionego do żony i dzieci i rozrzewnieniem napełniając pokazywało że nie ze wszystkim upadł i zmienił się. Odebrał list od żony, obudził on silnie zamarłą tęsknotę, dał uczuć ohydność służby i wprowadził myśli niespokojny. Nie mógł się utulić. Obrzydł mu świat, w którym się znajdował i postanowił próbować nowej ucieczki. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna